Serdecznie w pierwszym podcaście przystanek polska.pl. Patryk Jasek i Weronika Jasek. Witamy. Jak zauważyliście, na naszej stronie codziennie mnóstwo zmian. Podążamy za duchem czasu i techniki przy okazji, dlatego, dlatego dzisiaj prezentujemy Wam nasz podcast. Będziemy ukazywać się w miarę regularnie, przynajmniej raz na dwa tygodnie, to na pewno możemy obiecać. A w podcaście, między innymi. O tym, czym jest Przystanek Polska.pl, to w dzisiejszym pierwszym wydaniu, a w kolejnych wydaniach będziemy zawsze mówili o tematach, które się pojawiają na naszym portalu, ważnych, tych, których nie udało Wam się wychwycić w ciągu zabieganego tygodnia, a także. O tych tematach, które są ciekawe, a mimo wszystko nie znalazły na... swojego miejsca na naszym. Portalu. Będziemy również mówić o emigrantach, bo to oni są najważniejsi, o tych, którzy dla nas piszą i dla, o tych, którzy mają e, ciekawa historie. Przy okazji chyba warto teraz powiedzieć, że jeśli macie swoją historię emigrancką do opowiedzenia, a pamiętajcie, że każda historia jest warta opowiedzenia, piszcie do nas na adres e, przystanekpolska.pl.gmail.com. No dobrze, wracamy po przerwie. Czym jest w takim razie przystanek przystanek.pl i dlaczego powstał? Pytam o to redaktor naczelną Weronikę Jasek. Werynko. Przystanek polska.pl to portal dla emigrantów i o emigrantach. To portal, na którym możecie dowiedzieć się, co się dzieje na całym świecie, ale o tych wiadomościach, które szczególnie ważne są dla nas, dla, dla emigrantów. No właśnie, docieramy do praktycznie wszystkich emigrantów, na, na całym świecie, nie ograniczamy się do, jednej, do jednego miejsca, do Europy. Jesteśmy praktycznie wszędzie. Jak to jest możliwe? Ej, możliwe jest to dzięki technologii jaką jest internet. Dzięki internetowi jesteśmy w stanie w jednej chwili dotrzeć do każdego miejsca na Ziemi. Czy to jest e, Ameryka, czy to, są, e, czy to jest Norwegia, czy to są Niemcy, Włochy, Francja. Polska i wreszcie Wielka Brytania. No właśnie, mamy nawet czytelników z odległej Australii. Czy, czy mamy szansę, żeby przeczytać w końcu jakieś materiały z Australii? No na pewno pracujemy nad tym. Pracujemy nad tym, by nawiązać współpracę z australijskimi portalami. A także jesteśmy w, sta w stałym kontakcie z naszymi blogowiczami z Australii. Właśnie, jaka rola w naszym portalu blogowiczów? No jest to rola ogromna. Jak wiecie, blogi to jedne z najbardziej e, poczytnych form pisarskich, nie tylko w internecie. W zasadzie blogi inter, e, w internecie funkcjonują najczęściej, no ale bardzo często czytamy felietony o takim bardzo personalnym, osobistym zabarwieniu, dlatego jest to najpoczytniejsza forma e, pisarska. Dlatego nasi blogowicze są dla nas najważniejsi i zawsze funkcjonują w najważniejszym miejscu i najbardziej widoczne miejscu na portalu. No dobrze, w takim bądź razie wiemy, czym jest portal stanekpolska.pl, wiemy, jaka jest jego rola, wiemy, jaka jest rola blogowiczów, ale czy jesteśmy czymś nowym na rynku mediów, a w szczególności mediów internetowych? Na pewno jesteśmy czymś nowym, bowiem nam zamarzyło się zjednoczyć całą migrację, która jest, no naprawdę rozproszona po całym świecie. Chcieliśmy ich zebrać w jedne miejsce, no i chyba sukcesywnie udaje nam się to zrealizować. No właśnie, czy portal jest sukcesem? Kiedy były narodziny portalu? Ciężko powiedzieć, czy, bo zawsze musimy wziąć pod uwagę, co jest miarą, miarą sukcesu. Jeśli, jeśli mamy zadowalającą nas ilość czytelników, a takich mamy, to na pewno mówimy o sukcesie. Portal jest sukcesem, jest czymś nowym na, na rynku, nie dotyczy tylko emigracji z, z jednego kraju i pozwala na nawiązanie kontaktów z, z emigrantami z całego yy, świata. A co do pytania, kiedy powstał, yy, powstał portal? Po, po, portal powstał w głowie już dawno, dawno temu. To znaczy, w jakim czasie mówimy? <laughs> no na pewno nie zrodził się w jeden dzień, tylko, tylko trwało to bardzo bardzo długo myślenie samej idei i, i, i podstawowych zało założeń portalu. Jak długo istnieje PolskaPL? W obecnej formie istnieje około 6 tygodni. Chociaż mamy za sobą liczne, liczne próby. Byliśmy już na blogspocie, od tego zaczęliśmy, w bardzo prostej formie, natomiast pozwoliło nam to na Zdobycie już pierwszych czytelników, pierwszych blogowiczów, no i rozeznanie się, czy rzeczywiście jest potrzeba na taki portal. Następnie byliśmy pod adresem z końcówką.com, a potem już pod adresem przystanekpolska.pl.net w dwóch odsłonach, w tej obecnej i w poprzedniej trochę... Y Trochę bardziej bajerański, bo, bo mieliśmy wrażenie, że wszystko tam przesuwa się, wszystko migocze i dlatego postanowiliśmy przejść do formy prostszej, bardziej czytelnej i chyba przyjaźniejszej dla oka. No tak, właśnie, jeżeli wrócimy do spraw technicznych, <coughs> czy, czy przystanek polska.pl, czy portal od strony technicznej jest przygotowany do um, przeglądania go chociażby na tabletach, telefonach komórkowych, czy, czy jesteśmy obecni na Facebooku, Twitterze, no zdecydowanie tak, jesteśmy na, y, obecnie na Facebooku. Przy każdym artykule możecie kliknąć y, lubię to, czyli mo możecie polubić dany artykuł. Możecie również polubić na stronie głównej naszą stronę przystanekpolska.pl.net a także możecie polubić naszą stronę facebookową, naszą stronę y, Facebook przez kliknięcie odnośnika y, do tejże strony, a na naszej stronie głównej. E, właśnie z, z Facebookiem mamy związany e, konkurs e, dla naszych, dla na wszystkich kl klikających, lajkujących nasz, e, nasz portal i naszą stronę Facebookową mamy gadżety, które ślicznie nam tutaj pohałasują i pochwarszą. E, koszulki e, z logiem przystanekpolska.pl, e, a także kubki Notesy i długopis. To wszystko dla Was czeka. Dla tych, którzy, którzy zdecydują się i polajkują nas na, na Facebooku i naszej stronie głównej. Kto chce pochodzić? Lato zbliża się. Kto chce pochodzić w koszulkach przystanku Polska, zapraszamy do konkursu. Można pić z naszych kubków. Ja osobiście piję codziennie redakcyjną kawę w kubku przystanku.pl. Notatki robię na naszych notesach firmowych naszym firmowym długopisem. Także lajkujcie nas. Wracając do blogowiczów. Czy jest szansa, że w naszym podcaście poznamy ich osobiście? No pewnie, że tak. Już od przeszłego odcinku zaczynamy, zaczynamy serię o naszych blogowcach. Poznacie w każdym odcinku poznacie, poznacie jednego naszego blogowicza, bo każdy bl nasz blogowicz pochodzi z różnego e, kraju, a jeśli zdarza się kilkoro, kilkoro blogowiczów z tego samego kraju, to na pewno pochodzą z różnych e, jego części. Więc warto i historii życiowych, i historii emigranckich e, posłuchać. Są to też z pewnością bardzo ciekawe osobistości. No tak, mamy na naszym, no tak, na naszym e, portalu mamy Piotra Ogińskiego, między innymi, który prowadzi bardzo popularny blog Kochamy Gotować. To on dla nas w każdą sobotę gotuje nowe danie, a wy możecie go oglądać, bo nie, może, nie musicie go tylko czytać, ale możecie go przede wszystkim oglądać. To wielka frajda dla gotujących, szczególnie początkujących gotujących, bowiem zawsze łatwiej jest zobaczyć, jak potrawa potrawa powstaje, aniżeli o niej przeczytać. Mamy naszą panią e, antropolog z, z Norwegii, Monikę Sokór-Rudowską. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Norwegię, bo stamtąd mamy najświeższe informacje i rewelacyjne komentarze do wydarzeń. E, pozdrawiamy naszą koleżankę Magdę z Grecji. Jej historię na pewno będziemy chcieli poznać, bo jest to historia nie tylko jednego kraju, nie tylko Grecji bowiem Magda bardzo dużo podróżuje. Mamy koleżankę Jolantę, zakochaną w tangu. Jej historię z pewnością poznacie, jak to w Szkocji zakochała się w tangu, a potem pojechała do Arg Argentyny, by tam uczyć się, co to znaczy tańczyć tango. Mamy Nie. również Martynę Sobol, naszą modelkę, która wystąpiła w sesji dla New Look. To ona dla nas komentuje świat mody, to ona ona dla nas także pisze o jak to ten świat młody wygląda yy, od kuchni. Doprowadzi także swój blog, bowiem robi przewspaniale yy, przewspaniałe paznokcie. Zna się, ogólnie zna się na pięknie i yy, urodzie, czy o kim się na pewno o nikim jeszcze nie, o nikim nie zapomniałam. Mamy też oczywiście współpracujących z nami blogerów, którzy od czasu do czasu wrzucają swoje teksty, komentarze. Do czego również rzeczywiście zachęcamy wszystkich słuchających tego podcastu. Od siebie mogę także to urzucić, że y, no już nowi blogowicze w drodze. Co tydzień również mo możecie z nami biegać w naszym cyklu y, Biegaj z nami. Nasz y, redakcyjny kolega y, Rafał. Osobiście i, i prywatnie zwany, zwany jogmasterem, uwielbia biegać i swoimi wskazówkami, bowiem na swoim koncie ma y, wiele, wiele sukcesów y, w, właśnie w tej dziedzinie sportu w bieganiu, swoimi wska wskazówkami co tydzień y, z nami siedzieli w 10-tygodniowym 10 y, cyklu treningowym. Możecie tak naprawdę nauczyć się poprawnie biegać, tak by nie wypluć płuc i żeby mięśnie was potem na drugi dzień nie bolały. No dobrze, przejdźmy w takim razie do idei samego podcastu. Dlaczego ten podcast pojawił się? Czy sam portal nie jest wystarczającą formą komunikacji? Portal ma to do siebie, a poza tym internet i wszelkie media internetowe mają to do siebie, że mamy bezpośredni kontakt z, z naszymi czytelnikami. Gazeta wychodzi zawsze na drugi dzień. Wszelkie komentarze i, i, i sugestie, a, a także a także wrażenia, jakie by był jeden artykuł, pojawiają się dopiero na drugi dzień, czyli mamy 24 godziny spóźnienia, jeśli chodzi o, o internetowe medium. Sekunda potem, jak pojawia się artykuł, pojawia się komentarz. Sekunda potem, jak pojawia się artykuł, pojawia się zadowolenie bądź niezadowolenie czytelników. I to jest to, co tak naprawdę, można by powiedzieć, kręci wszystkich, którzy tworzą i piszą w internecie. Bo piszemy i tworzymy dla kogoś, czyli dla was, dla naszych dla naszych czytelników zagl zaglądających na naszą e, stronę internetową. Podcast to dla nas nowa forma, e, w którą postanowiliśmy się e, zaangażować i z którą postanowiliśmy e, eksperymentować nie, nieco. Ale to także bardzo, duża, e, bardzo duży kontakt z naszym czytelnikiem, bowiem mamy na nadzieję na, na przyszłość, na prowadzenie podcastów na żywo. No właśnie, więc ciekawa przyszłość przed nami. <śmiech> co jeszcze w dzisiejszym, pierwszym odcinku przystanekpolska.pl? Witamy po chwilowej przerwie. Cóż, wiadomości z portalu przystanekpolska.pl. 9 maja 2012 roku mamy kilka ważnych wydarzeń. Przede wszystkim to, co uderzyło polską opinię publiczną oraz przede wszystkim nas, to... Dwa filmy wyemitowano ostatnio w telewizji holenderskiej Net2. Film autorstwa pana Mariusza Pielisa, wieloletniego redaktora, wieloletniego pracownika telewizji polskiej, korespondenta wojennego, m.in. z Afganistanu, Iraku. Człowieka, który zna się na pracy, a mimo wszystko wyreżyserowane przez niego dwa filmy, które ukazały się właśnie w Holandii, no, zszokowały wszystkich pokazując praktycznie zwariowany świat w wydaniu polskim, pozbawiony jakichkolwiek podstaw, zasad, moralności, przewrócony do góry nogami. No i przede wszystkim pokazujące państwo polskie w bardzo złym świetle, państwo, które jest niesuwerenne, które nie potrafi podejmować własnych decyzji, którego rząd jest uzależniony całkowicie od Rosji, którego kibice na stadionach biją się o wolność, którego... Sprawy zagraniczne rozwiązywane są na arenie międzynarodowej za zgodą lub w wstawiennictwem praktycznie rosyjskim. No mocno, mocno ten materiał uderzył na pewno w Polaków, w szczególności w Holandii, na terenie gdzie w tej chwili jest dosyć nieprzyjemna atmosfera około Polska gdzie jest strona internetowa holenderska, na której można złożyć skargi na Polaków oficjalne. To no więc klimat ogólnie nieprzyjemny, no i telewizja publiczna, jaką jest telewizja NET2, wypuszcza dwa materiały autorstwa polskiego, co jest najdziwniejsze, najbardziej chyba moim zdaniem szokujące. Oczywiście oba materiały wraz ze, z załączonym wideo znajdziecie na naszym portalu. No cóż, za, zachęcamy do obejrzenia tych materiałów, bo jednak z nimi się trzeba zapoznać. Może nie należy się z nimi godzić. Zachęcamy również Was do dyskusji, zachęcamy Was do dopisania komentarzy lub też maili do naszej redakcji. My z chęcią te najciekawsze maile, najciekawsze komentarze z chęcią opublikujemy, ponieważ sprawa jest z pewnością, e, no, na pewno nie jest to sprawa miła, ani nie jest to sprawa, która, obok której można przejść obojętnie. My już wcześniej dostawaliśmy jako redakcja, dostawaliśmy sygnały od naszych czytelników z Holandii, którzy pisali, że sytuacja rzeczywiście nasiliła, jeżeli chodzi o nastroje antypolskie w Holandii i rzeczywiście da się to odczuć jako. E, jako emigrant żyjąc na terytorium hmm, holenderskim e, cóż, e, wiadomo emigrantom na całym świecie jest zawsze trudniej, zawsze idzie pod górę, zawsze jest dwa razy ciężej aniżeli hmm, e, mieszkańcom danego kraju, to niezależność, za, niezależnie gdzie żyjemy natomiast jeżeli, Holand, jeżeli chodzi o Holandię rzeczywiście sytuacja wymaga uwagi. Uwagi, a w szczególności wobec takich materiałów, które okazały się ostatnio w telewizji publicznej. Cóż, zachęcamy do debaty. Nie wiem, czy pani reaktor chciałaby coś dodać od siebie? No, wcześniej dostaliśmy już listy z, z od, naszych, od naszej czytelniczki z Holandii, która, która pisze o tym, że rzeczywiście w zdecydowanie na polskie polskie nasiliły się ostatnio w, w Holandii i najbardziej odczuwają to wszyscy, którzy szukają pracy i miejsc na, na uczelniach. Po tym tekście postanowiliśmy trochę sytuacji zbadać i dowiedzieliśmy się między innymi, że już na co trzeciego Polaka w Holandii złożono donos. Donosi się na to, że Polacy zagłuszają ciszę, ciszę, ciszę nocną, że, że są ogólnie brudni, że zachowują się za głośno, że łamią, łamią prawo i mało tego, nie płacą mandatów i od tego się próbują wywinąć, ale, ale także trafiły do nas sygnały o tym, że, że, że coraz więcej Polaków nie ma, nie ma w prawa wstępu do dyskotek, dzieci są wyśmiewane w szkołach, czy, czy na przykład przebija się opony w, w polskich samochodach. O tym, warto, o tym warto mówić. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jak wygląda to rzeczywiście z holenderskiej z holenderskiej strony, dlatego piszcie do nas na nasz adres e-mailowy przystanekpolska.pl No dobrze, jeżeli chodzi o holenderskie klimaty, mniej więcej wiemy, jaka jest sytuacja nieprzyjemna. Co wracając do Wielkiej Brytanii? Co w Wielkiej Brytanii i jakie wydarzenia goszczą w ostatnim tygodniu chociażby? Tak w tak wielkim skrócie dzisiaj przemówiła do nas y, królowa, która zapewniła y, reformy, które mają na celu przywrócenie stabilizacji gospodarki, poprawę życia rodzin Wielkiej Brytanii, są już w drodze i będzie to priorytetem dla, dla tegorocznego rządu. Zobaczymy, będziemy trzymać na pewno za słowo i będziemy to mocno, mocno śledzić. Ważna, ważna informacja, bo, bo dochodzą do nas coraz częściej głosy o tym, że Pojawiają się bezprawne eksmisje w Londynie, gdzie właściciele nieruchomości we wschodnim Londynie eksmitują lokatorów, aby na ich miejsce za znacznie większe pieniądze zakwaterować turystów podczas letnich Igrzysk Olimpijskich. O tej samej, też podobnej sprawie pisaliśmy dotyczącej Euro 2012 na Ukrainie. Pisaliśmy o ukraińskich studentach, którzy są eksmitowani z mieszkań studenckich i z kwater. Studenckich, po to tylko, by znacznie większe pieniądze e, mieszkania te dostali kibice e, piłkarscy. Ważnym, a może i, i, i trochę takim mm, dla początkujących emigrantów ważnym tematem jest na pewno alfabet emigranta, który pojawił się u nas na, na stronie, czyli co i jak e, w UK. Na pewno, co dopiero początek tego, co proponujemy dla naszych emigrantów, e, to taki alfabet, co najważniejszego jest w wielkiej, Brytanii. A ponadto. W pieniądzach czas drożyzny i nie najlepsza sytuacja na rynku pracy. Polityka to wydarzenie Poli... we Francji najbardziej. Dominujące. No Wydarzenie we Francji. Przeczytajcie nasz komentarz kole... naszego redakcyjnego kolegi o socjaliście na miarę XXI ze znakiem zapytania. To nasz komentarz do wyborów we Francji po wygranej François Hollande. A także Grecja. Grecji przyglądamy się już od dłuższego czasu, bo tam dzieje się rzeczywiście nie najlepiej. Zaczęliśmy takim, takim cyklem artykułów o wzrastającej liczbie samobójstw, o, o pogrążającej się w kryzysie ekonomicznym Grecji, a w zdaniach podzielonych możecie zobaczyć: Grecja, czyli ostateczna rozgrywka, to także nasz komentarz do wyborów ym, greckich. Odpowiedzieliśmy również na artykuł, który pojawił się w Rzeczpospolitej w, w ubiegłym tygodniu, to Polska to nie kraj dla imigranta, że, że rzeczywiście bardzo chętnie przyjmiemy e, naszych sąsiadów za, z zachodniej, e, za zachodniej granicy, natomiast już tak ze wschodniej mocno się zastanowimy, zanim zanim powiemy e, tak, czy damy, damy tej osobie e, pracę, o takiej naszej nietolerancji. E, Napisaliśmy ten artykuł i o, o, polskim, o polskim domaganiu się tolerancji we wszystkich innych krajach. My możemy wszędzie jechać, ale my niekoniecznie wszystkich y, do Polski przyjmiemy. A jakie wieści docierają do nas z Norwegii? Yy, z Norwegii oprócz tego, że pojawił się komentarz, pojawił się komentarz do procesu Breivika. I o tym, że coraz częściej chyba Bravić zostaje przedstawiany w mediach jako nowy celebryta. Pojawił się komentarz naszej koleżanki Moniki Sokół-Rudowskiej. Monika nadesłała do nas jeszcze jeden bardzo ciekawy tekst o tym, że w Norwegii to ludzie, ludzie to towar deficytowy. Że całkiem niedawno jeszcze mówiliśmy o tym, jak to w Polsce emigranci dostaną ziemię za złotówkę że nie jest to całkiem nowy, nowy proceder, że w innych krajach też stosuje się podobne zabiegi, a szczególnie już w, w Norwegii, gdzie zdarza się, że całe wioski wymierają, bowiem niekoniecznie wszyscy chcą na odludziach mieszkać. Ale polecamy, przeczytajcie, dowiecie się na pewno więcej. No cóż, i zupełnie odejście od polityki, spraw pieniędzy, wielkiego świata biznesu do spraw, które z pewnością interesują większość z nas, czyli tak zwane gadżety. Co w gadżetach? Yy, w, ga w gadżetach nadchodzi BlackBerry 10. To rewolucja, znów ze znakiem zapytania, bo staram się nie stawiać tutaj yy, tezy. To dość wygodna klawiatura. Na co stawiamy w, w telefonach komórkowych? Na duży ekran, na wygodną klawiaturę, no i na długi czas yy, baterii. Czy BlackBerry spełnia te wymagania? Zapraszamy do przeczytania na portalu. Na pewno oko przykuje również artykuł o o premierze nowego modelu Samsung Galaxy S3, gdzie oprócz tekstu proponujemy zdjęcia, a są najważniejsze wideo bo, wideo, bo to jest to, co najbardziej lubimy w gadżetach. Je po prostu lubimy oglądać. A także coś, co cieszyło się z swego czasu bardzo dużą popularnością, to Range Rover Victoria Beckham. Victoria Beckham zaprojektowała ranch Rovera. Kto ma zbędne jakieś 80 tysięcy funtów, może sobie nim już niedługo pojeździć. Dokładnie. Jeżeli chodzi o zbliżający się już niedługo weekend, proponujemy Wam filmy w dziale naszym film z chęcią. Polecamy filmy nie najnowsze, ale z pewnością sprawdzone i takie, które nie zawiodą Was w deszczowy, niepogodny, czy po prostu wolny weekend, którym chcecie sobie posiedzieć przed telewizorem i chcecie sobie pooglądać. DVD. E, tak więc, zapraszamy do naszego działu film. E, na koniec jeszcze parę słów o, o blogach, bo blogowicze to właśnie ta, ta potężna siła internetu i potężna siła mamy my również w sobie, jako, jako Polska Polska.pl. Tak więc, zapraszamy na, na blogi naszych blogowiczów, e, w tym Weroniki, blogi redaktor naczelnej, e, mój własny. Wiele tematów, których nie poruszamy, oczywiście na, na samym przystanku.pl to są praktycznie tematy osobiste, nasz osobisty punkt widzenia na pewne sprawy, to co nas interesuje, mówimy o swoich pasjach, o swoich sukcesach, porażkach. Naprawdę warto przeczytać, zachęcamy do czytania każdego blogu, zresztą wiemy o tym dokładnie, że blogi są no, bardzo poczytne na naszym portalu. Lubicie je, cieszymy się, że przyjęła się ta forma, która miała swoją premierę dwa tygodnie temu. Możecie tych premier, oprócz premiery oczywiście naszego naszej nowej formy komunikacji, czyli podcastu. Możecie tych premier oczekiwać jeszcze wkrótce na naszym portalu. Więcej zaglądajcie tam codziennie, bo naprawdę warto i portal możemy Wam obiecać, będzie się jeszcze zmieniał, będzie jeszcze, już jest moim zdaniem i tak bogaty. Coraz więcej tych artykułów możecie po prostu obejrzeć. Mamy masę materiałów wideo, do których też zapraszamy. Jeżeli macie jakiekolwiek propozycje, jakiekolwiek tematy, które byście chcieli poruszyć na naszym portalu. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Piszcie do nas, odzywajcie się, komunikujcie się z nami. My z chęcią wysłuchamy, z chęcią podyskutujemy. No i cóż, myślę, że spotkamy się w drugim odcinku podcastu Polska.PL, w którym z pewnością powiemy Wam więcej jeszcze o samym portalu. Przedstawimy, mam nadzieję, naszych wspaniałych współpracowników, naszych blogerów i porozmawiamy o tym, co słychać na portalu polska, Polska.PL. No i co słychać na no emigracji i bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tworzą nasz portal. Dla Was kochani, szczególne pozdrowienia. Przypominamy o naszym konkursie Facebookowym. Koszulki, notesy, długopisy i kubki do wygrania. E, przypominamy tylko Jedno nasz... kliknięcie, pamiętajcie, to tylko jedno kliknięcie, a może Wam. A radości dobrać. wiele. Dokładnie. E, a także przypominamy nasz adres e-mailowy, na, nim, na niego możecie słać swoje historie imigracyjne, a także propozycje tematów i sugestie dotyczące naszego portalu przystanekpolska.pl Najlepsze nagrodzimy. No i zapraszamy na stronę internetową www.przystanekpolska.pl.net i do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia.